Rozdział 23. Jaka ona jest? Pytanie o wygląd, charakter, wyrażanie opinii. Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Tak zapytasz o wygląd, charakter i opinię na temat jakiejś osoby. Kannst du was von Czy możesz mi powiedzieć, co sądzisz o Wie Jaka ona jest? Wie sie aus? Jak ona wygląda? A tak odpowiesz. Ich mag ihn eigentlich. Właściwie go lubię. Ich denke, dass er gut aussehend, intelligent und schüchtern ist. Myślę, że jest przystojny, inteligentny i nieśmiały. jest atrakcyjny. Sie hat braune augen dunkle schlank. Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy i jest bardzo szczupła.